Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, trzeci dzień kwietnia. Minęła właśnie ósma. Anna Zaleśna, Severa, Benjamin Filip i Serwis Trójki. Prokuratura bada podsłuch w warszawskiej restauracji Róża. Wykryto go przed spotkaniem ministrów Polski i Holandii. Nie żyje małżeństwo policjantów z kuźni raciborskiej i ich półtora roczny syn. Zginęli od strzałów prawdopodobnie podczas rodzinnej awantury. Prezydent Obama mówi o historycznym porozumieniu. W zamian za zniesienie sankcji Iran ma ograniczyć program jądrowy. Mam zaufanie do służby kontrwywiadu wojskowego. To reakcja szefa Monu na odkrycie przez SKW podsłuchu w jednej z warszawskiej restauracji. Tomasz Siemoniak rozmawiał tam z minister obrony Holandii. Podejrzanym urządzeniem zajęła się prokuratura. Podsłuch wykryto w restauracji Różana na warszawskim mokotowie. Chwilę potem w restauracji odbył się obiad, na jaki szef MON, Tomasz Siemoniak, zaprosił holenderską minister obrony. Byłem zaskoczony, ale byłem poinformowany wcześniej. Mam zaufanie do służby kontrwywiadu wojskowego. Bardziej w tym bym widział nie jakieś zagrożenie dla poufnych informacji, ale no dla takiego, nie wiem, prestiżu naszego państwa, który służba kontrowiado wojskowego uratowała. Powiedział minister Siemoniak. Od razu dodał, że w trakcie takich spotkań nie prowadzi się ważnych dla obronności rozmów. Zwykle jest tak, że jest rozmowa ministrów cztery oczy. Tam są te najważniejsze, najbardziej poufne sprawy omawiane. Stołeczna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Mające na celu ustalenie, czy zachodzi podejrzenie wymienia przestępstwa, założenia i posługiwania się urządzeniem podsłuchowym. Tłumaczy prokurator Przemysław Nowak. Sprawą za tydzień zajmie się natomiast sejmowa speckomisja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie podsłuchów w dwóch innych warszawskich lokalach. Od lipca 2013 roku podsłuchano tam kilkadziesiąt osób z kręgu polityki i biznesu. Zarzuty postawiono czterem osobom. Tragedia w Kuźni Raciborskiej. Nie żyje małżeństwo policjantów oraz ich półtoraroczne dziecko. Zginęli wieczorem w czasie strzelaniny, do której doszło prawdopodobnie w czasie rodzinnej awantury. Patrol wezwała sąsiadka. Na tych na skierowanie zostali policjanci, którzy z pomocą Straży Pożarnej wyważyli drzwi do mieszkania. Do środka weszli śląscy antyterroryści, którzy stwierdzili, że wewnątrz znajdują się ciała kobiety, mężczyzny i dziecka. Ofiary miały rany postrzałowe. Mirosław Szymański z Policji w Raciborzu dodaje, że nie wiadomo kto pierwszy oddał strzał. Co dokładnie było przyczyną rodzinnej tragedii, których z małżonków użyło broni służbowej, będzie wyjaśnione w toku prowadzonego śledztwa. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Prezydent Barack Obama mówi o historycznym wydarzeniu. W Szwajcarii wynegocjowano wstępne porozumienie z Iranem. Sześć mocarstw obiecało znieść sankcje wobec Teheranu w zamian za ograniczenie irańskiego programu nuklearnego. Zawarte w Lozannie ramowe porozumienie z Iranem Barack Obama określił mianem historycznego Jestem przekonany, it, że jeśli to ramowe porozumienie doprowadzi do zawarcia ostatecznego układu to nasz kraj, nasi country, sojusznicy i świat będą bezpieczniejsze Obama przekonywał, że porozumienie może doprowadzić do likwidacji jednego z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego Podkreślił też, że oparte będzie ono nie na zaufaniu ale bardzo dokładnej weryfikacji tego, co robi Iran deal. Deal To dobry układ, który wychodzi naprzeciw naszemu najważniejszemu celowi Odcina Iranowi wszelkie drogi do broni jądrowej. Obama podkreślił, że amerykańskie międzynarodowe sankcje wobec Iranu zostaną zniesione dopiero wtedy, gdy zostanie zweryfikowane, że Iran spełnia warunki porozumienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś Wielki Piątek ulicami Jerozolimy przejdzie tradycyjna Droga Krzyżowa. Jerozolimska Droga Krzyżowa liczy w sumie około 600 metrów. Zaczyna się w twierdze Antonia, gdzie Chrystus miał zostać skazany na śmierć, a kończy w bazylice Bożego Grobu, w miejscu ukrzyżowania Chrystusa. Trasa wiedzie przez arabską część Starego Miasta, dlatego pielgrzymi przechodzą obok sklepów, restauracji, a nawet zakładów fryzjerskich, gdzie toczy się normalne życie. W tegorocznej drodze Krzyżowej tradycyjnie wezmą udział katolicy z całego świata, w tym także z Polski. Prawie sam fakt tego, że 2000 lat temu tu wydarzyło się, to wszystko, się powtarza i uświadamia, że tu się chrześcijaństwo narodziło. To... To jest najbardziej nieprawdopodobne. Wieczorem w Bazylice Bożego Grobu zostanie odprawione na bożeństwo pogrzebu Jezusa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Wielu Polaków ruszy dziś w podróż, by spędzić święta z bliskimi. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego przypominają kierowcom, by uważali na drogach. Kontroli będzie więcej niż zwykle. Alkohol i brawura na to szczególnie będą zwracać uwagę policjanci. W tych sprawach obowiązuje zasada zero tolerancji, mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych kierowców, którzy w sposób jaskrawy łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa. O rozwagę i ostrożność na drogach apeluje także Inspekcja Transportu Drogowego. Alwin Gajadur, Rzecznik ITD. O bezpieczną, rozważną jazdę po to, aby święta na drogach mogły upłynąć bezpiecznie. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Pogoda kiepska na podróż. Na autostradzie A4 między Bolesławcem a Lagnicą doszło do czterech kolizji, w których zderzyło się w sumie 14 pojazdów. Trzy osoby zostały ranne. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym pasem. To był serwis trójki. A teraz Krzysztof Łaniewski o sporcie. Radość w Tychach. Hokeiści GKS-u po raz drugi w historii klubu zostali mistrzami Polski. W szóstym spotkaniu finałowym pokonali GKS Jastrzębie 4-1. do 1. Rywalizację finałową wygrali 4-2. do 2. Poprzedni tytuł hokeiści z Tychów wywalczyli 10 lat temu. Adam Bagiński pamięta tamten sukces i cieszy się z obecnego. Ten pierwszy był taki, którego tak nie oczekiwał bardzo. Później bardzo długo czekaliśmy ja razem z wszystkimi chłopakami, którzy tutaj byli przez 10 lat, także zamknął się pewien taki etap i nauczyliśmy, żeby to zdobyć i w końcu daliśmy radę, także bardzo się szczęśliwy. Po hokeju siatkówka i nominacja dla Jacka Nawrockiego na trenera reprezentacji kobiet. Były szkoleniowiec siatkarzy PGS Krybełchatów ma wziąć się za nasze panie i awansować z nimi na Igrzyska Olimpijskie w Rio. To będzie niełatwe zadanie. Świeżo upieczony trener kadry na razie się tym nie stresuje. Ja to tak naprawdę traktuję tą nominację właśnie jako wielkie wyzwanie. Nie ma w tej chwili tutaj ani żadnych obaw, ani specjalnie No nie ulegam wielkim emocjom. Emocje dopiero się zaczną, gdy przyjdzie do meczów o stawkę. W reprezentacji siatkarzy z kolei duży spokój. Trudno, żeby było inaczej, skoro mówimy o aktualnych Mistrzach Świata. W turnieju mistrzowskim w Polsce, jak pamiętamy, zabrakło Bartosza Kurka. Teraz wraca do kadry. Stefan Antiga powołał go do szerokiej kadry. Podobnie jak Grzegorza Boczka, jego nieobecność w reprezentacji wynikała z choroby nowotworowej. Atakujący Zaksy Kędzierzyn-Koźle mają na szczęście za sobą. Jest zdrów i niedługo wróci do treningów. A w w turnieju w Miami wiadomo coraz więcej, choćby to, że do Endiego Mareja i Tomasza Berdycha dołączyli Nowak Djokovic oraz John Isner i półfinalistów mamy już w komplecie. Tej nocy Djokovic ograł Davida Ferrera, a Isner poradził sobie z Keim Nishikorim. W turnieju pań Serena Williams wygrała z Simoną Halep i o wygraną w całej imprezie zagra z Carlą Suarez-Navarro. Ta odprawiła w półfinale Andrej Petkowicz. No i pogoda. Kolejny pochmurny i chłodny dzień przed nami. Zakłopane 0, 4 stopnie w Kielcach, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, Bydgoszczy, Suwałkach, Łodzi i Lublinie 5, w Gdańsku, Olsztynie, w Białymstoku i Poznaniu 6, w Koszalinie, Warszawie, Zielonej Górze i Wrocławiu 7. Wszędzie dużo chmur, ale chwilami możliwe e, takie przejaśnienia i rozpogadzenia ale także opady śniegu, deszczu ze śniegiem albo deszczu. W rejonach podgórskich i górach przelotne opady śniegu po południu możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedziela Wielkanocna w Trójce.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 Can't take waking up to you Well, she left that day Now too far I brought back a girl But it's because Now Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu poseł do Parlamentu Euro Europejskiego, przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu, Marek Jurek. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie marszałku, prezydentu USA Barack Obama ogłosił wczoraj, że zostało osiągnięte historyczne porozumienie sześciu mocarstw z Iranem. Na razie wstępne, ramowe, ale świat ma jeden problem mniej. Zobaczymy. No Amerykanie mają skłonność do takich pragmatycznych sojuszów. Był sojusz ze Stalinem w walce z Hitlerem, był sojusz z Chinami komunistycznymi. W walce ze Związkiem Sowieckim. Teraz jest odprężanie z Iranem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, Iran jest mocarstwem groźnym. Jego aspiracje nuklearne no, były poważne Ale pan tak mówił, jakby to było jakieś wątpliwe, złe porozumienia. Nie, zobaczymy. W... Ale zobaczymy, tutaj no. przecież chodzi o rozbrojenie nuklearne. Miejmy nadzieję. Ale pytałam... Y... Miejmy nadzieję, że efektem będzie rzeczywiście rozbrojenie nuklearne. A jakie problemy y... świata pozostały, jeśli chodzi o te problemy największej wagi? politycy. No Problemem jest Rosja, to jest nasz największy problem, dlatego, że my jesteśmy krajem Europy Środkowej w bezpośrednim sąsiedztwie, nie tylko z Europą Wschodnią i z krajami zaprzyjaźnionymi, takimi jak Ukraina, ale no, w województwie warmińsko-mazurskim sąsiadujemy z, bezpośrednio z Rosją. No i pamiętajmy, że no, ten problem Iskanderów, który się w tej chwili pojawia, wycelowanych w Polskę, to nie jest problem od dziś. No niestety nie wszyscy traktują go dostatecznie poważnie, bo ja pamiętam wypowiedź, sprzed trzech lat. Ministra, y, obecnie pana Marszałka Sikorskiego, który powiedział był, że prawdziwym problemem dla Polski nie są rakiety wycelowane spod Królewca w Polskę, tylko prawdziwym problemem jest kryzys w strefie euro. No, ja uważam, A że to jest trzyma, bardzo poważne. Bo, Panie Marszałku, bardzo I wiele od tamtej się zmieniło. na no, tak, właśnie I od tamtej pory polskich sytuacja, polityków na Rosję bardzo się zmieniło. Ono, ono się zmieniło w ciągu y, paru tygodni, no bo pamiętam wypowiedź pani premier Kopacz, y, która Prawdą, tak bardzo emocjonalnie zareagowała na pytanie, czy możemy przekazywać broń Ukrainie, bo tylko o to chodziło. No w tej chwili prezydent Komorowski mówi zupełnie inne rzeczy. Oczywiście mówi to tak, udając, jakby nie było wypowiedzi premiera, którego całkowicie popierał, od którego się nigdy dystansował i według mojej wiedzy tego, co prezydent e, mówi również na, na przykład na terenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to wtedy, kiedy pani premier Kopacz miała swoje takie zupełnie defetystyczne wypowiedzi, wykluczające aktywną solidarność z Ukrainą, to wtedy właściwie prezent w ogóle temu nie zaprzeczał. No tak, ale ja pytałam o problem hmm. dla świata. Czy świat rozumie, że Rosja to jest problem... Yy, nie, dla to naszego jest problem regionu, dla tylko świata. dla świata? To jest oczywiście problem dla świata, dlatego, że, yy, na no, pamiętajmy, gdyby doszło do jakiegoś zakłócenia bezpieczeństwa państw bałtyckich, no to jest problem angażujący Stany Zjednoczone i e, solidarność państw przymierza atlantyckiego. Dlatego my powinniśmy postępować... Rosja ostrzega, że nie zgodzi się na to, by na terenie Prybałtyki stacjonowały wojska NATO i odpowie. Dlatego my powinniśmy zachowywać się tak stanowczo, żeby oni wiedzieli, że w ogóle to nie wchodzi w grę. Zresztą ja przypomnę, że y, jeżeli chodzi o moje stanowisko, stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej... Ale my Polska Zachód? my wspólnota my a, zachód, atlantycka... To znaczy, no, jest artykuł piąty y, y, y, traktatu waszyngtońskiego, y, no i przymierze atlantyckie byłoby zobowiązane odpowiedzieć, więc mówię, musimy zachowywać, musieliśmy, powinniśmy zachować się tak, żeby Rosjanie wiedzieli, że nie można sobie zażartować i prowokować się, na przykład Łotwy czy Estonii. Zresztą ja przypomnę, że y, bezpośrednio po aneksji Krymu Mówiłem, że naszą odpowiedzią powinna być zapowiedź rozlokowania wojsk w, na Łotwie i Estonii. Oczywiście, jeżeli te państwa by sobie tego życzyły, ale z tego co wiem, to Estonia na przykład sobie bardzo wyraźnie życzy. Gdyby Zachód wtedy to był powiedział, nie byłoby dzisiaj wojny w Donbasie, bo Rosjanie rozmawialiby z nami o tym, co zrobić, żebyśmy tego nie robili. No ale niestety no, Polska powinna odgrywać o wiele bardziej aktywną rolę rekomendując politykę Zachodu, a nie jedynie e, zastanawiając się dokąd akurat aktualnie prowadzi ten główny nurt, e, za którym dryfujemy. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że w kolejnej warszawskiej restauracji była próba podsłuchania polityków. SKW znalazła podsłuchy przed wizytą wicepremiera Tomasza Siemoniaka i holenderskiej minister obrony. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie? No, nie wystawia to najlepszego świadectwa e, poziomowi zabezpieczenia prac rządu, dlatego że dopóki e, rozmawia dwóch panów no, w sposób e, e, mało elegancki, no to jest problem jakiś tam towarzysko-polityczny i tak dalej. Natomiast jeżeli e, istnieje groźba podsłuchania rozmowy polskiego wicepremiera z e, szefem albo ministrem rządu obcego państwa, no to jest poważny problem, to jest problem racji stanu. No, no tak, i ten rząd, ale ta próba ten rząd... została udaremniona. No dobrze, no ten rząd coś powinien zrobić, żeby do takich prób w ogóle nie dochodziło. A ale, to, jakie... ale, ale co ma zrobić? No, SKW no. zadziałała, czyli po chyba to... dobrze się stało. No do, w tym wypadku dobrze, no, tylko szkoda, że że tak powiem skłonność do tego typu działań jest tak duża w Warszawie. Ale myślę, że skłonność, skłonność różne nie, służby ja, mają. Ja, mimo wszystko nie uważam, że podsłuchiwanie y, znaczących polityków y, w restauracjach y, jest rzeczą, z którą, którą powinniśmy poważnie brać serio, dlatego że to raczej ludzie, ludzie, którzy to robią, powinni uważać, że no podejmują duże ryzyko. A kto ma taką skłonność według Pana? Jakieś obce służby, czy skłonność no, mają jacyś... Nie wiem, politycy, którzy mają swoich ludzi zaufanych i chcą kogoś skompromitować? No, my żyjemy w globalnej wiosce, gdzie istnieją techniczne możliwości słuchania wszystkich, przez wszystkich. No i po to mamy e, służby specjalne, żeby do takich rzeczy w stosunku do rządu nie dochodziło. Ale oczywiście, no, wracając do tych rozmów usowy, no też powinniśmy mieć takich polityków, którzy gwarantują pewien poziom powagi publicznej, niezależnie od tego, czy rozmawiają oficjalnie, czy rozmawiają Pół, prywatnie. Pół, bo polityk nigdy całkowicie nie rozmawia prywatnie z innym politykiem. Polscy politycy mają już bardzo mało powagi, niektórzy w każdym razie w debacie publicznej, w różnych mediach. Taka jest moja przedświąteczna refleksja. Panie Marszałku, Wielki Tydzień politycznie upływa nam m.in. na dyskusji o in vitro. Jak pan odebrał komunikat Prezydium Episkopatu skierowany do parlamentarzystów? Biskupi wezwaliby hmm. Politycy nie akceptowali rządowej ustawy. No bo to jest ustawa całkowicie nie do przyjęcia. No jednak ustawa, która zakłada produkcję ludzi do selekcji musi być odrzucona przez każdego myślącego człowieka. Przez no, człowieka, który pomyśli o konsekwencjach tego, co to oznacza, te dyskusje. Ale to też jest kwestia nazewnictwa, panie ma jak pan pięcio, mówi czy... produkcja ludzi do selekcji, to brzmi to okropnie. A jele, no, jeżeli ale się pomyśli tak o o tym, że ludzie czekają na dziecko, chcą, chcą je mieć, bo, bo się kochają ich, i chcą ja miłością od, obdarzyć potomstwo, to już brzmi inaczej. Jestem całym sercem po stronie tych ludzi. Uważam, że ze wszystkich sił należy im pomagać, ale nawet, no, Dzisiaj jest Wielki Piątek. Wszyscy znamy historię Salomona. Pragnienie dziecka no, czasami przybiera formy skrajne. No, mamy na przykład w tej bogatszej części Europy no, taką praktykę sprowadzania dzieci z trzeciego świata. Czy na przykład jeżeli ktoś szuka w Indiach dziecka? i jest skłonny porozumieć się z jego rodziną, że przejmie jego wychowanie, to też to można bardzo ładnie nazwać, ale co to oznacza w praktyce? Czy można coś takiego akceptować, że rodzina na przykład bierze pieniądze i oddaje swoje dziecko innej rodzinie? No przecież Są jakieś obowiązki wychowawcze i tak dalej. I, i nawet nasze pragnienia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 Ustawa rządowa. Panie Marszałku, ale czy sytuacja braku regulacji jest hmm. według Pana i z punktu widzenia Kościoła, którego Pan przecież jest członkiem, hmm. jest lepsza niż, niż regulacja, która sytuację porządkuje, hmm. nawet jeśli jest ułomna? Panie redaktor, przede wszystkim, ja wrócę do tej rezolucji, trzeba powiedzieć jedno, że niezależnie od A proszę tego, mi jak. Co ale co jest w tej rezolucji, czy, no Chcę się dowiedzieć. A w, no, w rezo rezolucja przypomina, że polskie prawo nie czyni rozróżnienia na dzieci poczęte in vitro i in ventre. My w bardzo wielu ustawach mamy szeroko obecną, rozproszoną normę, która mówi wprost o dziecku poczętym, wskazując poczęcie jako początek jego życia. Najmocniej to jest sformułowane w artykule drugim ustawy o rzeczniku praw dziecka, ale również w ustawach kodeksowych. I w żadnym laboratorium in vitro nie powinno dochodzić ani do wylewania zarodków jako kogoś niepotrzebnego, ani nie powinno dochodzić do szantażowania rodziców, że jeżeli nie będą dalej płacić za przechowywanie zarodka, no to jako niepotrzebny zostanie usunięty i tak dalej, bo to są praktyki całkowicie sprzeczne z prawem. I ta rezolucja proponuje, żeby debata między tymi, którzy chcą in vitro, Tymi, którzy są przeciwni in vitro, ale nie postulują jego zakazu i tymi, którzy są za zakazem in vitro, toczyła się w warunkach przestrzegania polskiego prawa. Dlatego, że po to w tym prawie zagwarantowaliśmy prawo do życia dziecka od poczęcia, żeby je chronić. Żaden z tych tak zwanych wyjątków nie mówi o tym, że życie dziecka może być przerwane tylko dlatego, że jest nadliczbowe. No, czegoś takiego nie ma. Już dopuszcza się tak, niestety. Panie Marszałku, teraz się... moje pytanie. Yy, przyjmijmy, że ta, ten projekt jest w Sejmie, jest on rozpatrywany, jest przyjęty. Czy to nie jest lepsza sytuacja? Nawet za jakiś czas może można ten projekt poprawić. Nie w no. tej chwili jest wolna amerykanka. Jak to niektóry, niektórzy politycy mówią, rób to, co ta. jeśli chodzi o in vitro. No Czy właśnie, taka sytuacja jest lepsza? No właśnie nie, pani redaktor. Ta rezolucja przypomina, że nawet w Sejm, w którym była bardzo szeroko reprezentowana Platforma Obywatelska, większością 83% głosów, w tym z udziałem poseł Kopacz, z udziałem posła Tuska, w 2006 roku powiedział, że niszczenie życia w fazie embrionalnej, zarodkowej narusza artykuł 157a Polskiego Kodeksu Karnego i dlatego oczekujemy, że Sejm bardzo jasno powie, że owszem, dyskutujmy na temat in vitro, ale najpierw przestrzegajmy już tego prawa, które jest, bo nawet jeżeli, na co wskazał swego czasu Jarosław Gowin, my mamy... Ta, ta próżnia prawna, jeżeli chodzi o poczęcie in vitro, pozwala na do, dosyć makabryczne eksperymenty genetyczne, to w momencie, kiedy już dochodzi do poczęcia dziecka, w tym momencie to dziecko jest chronione przez prawo, dlatego, że mamy inne ustawodawstwo, które chroni dziecko poczęte. Musimy kończyć. Jedno tak. krótkie pytanie, właściwie prośba o krótką odpowiedź. Pan i Prawica Rzeczpospolitej mhm. są oburzeni wyrokiem wobec byłego szefa CBA, tak, Mariusza Kamińskiego. Chodzi o samo uznanie go, samo uznanie go za winnego, czy o wy... Wysokość proponowanej Jedno i drugie, dlatego że kryminalizacja działań przeciwko korupcji, a taka jest konsekwencja tej decyzji władzy sądowniczej, będzie odstraszać odważnych, nonkonformistycznych, kierujących się tylko złożonym ślubowaniem, urzędników. Ale tu chodzi o zarzucanie mu nadużyć. No, a nie na czym. o pojęcie walki z korupcją. No, ale na czym, na czym? No, no właśnie o to chodzi? No, efektywna walka z korupcją jest traktowana jako nadużycie, bo deklaratywna walka z korupcją może być tolerowana. Natomiast e, skala tego wyroku dowodzi się kompletnego, kompletnej skrajności ekstremistycznych tendencji no, w polityce tej władzy. Bo pamiętajmy, że władza sądownicza jest władzą i dokonując określonych e, decyzji podejmuje decyzje publiczne. To jest skandaliczna decyzja. Dziękuję. Był marszałek Sejmu, Dziękuję lider bardzo. Prawicy Rzeczpospolitej, eurodeputowany Marek Jurek, Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Szczęśliwych Świąt wszystkim życzę. Autopromocja.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 A w Wielkanoc specjalne dwugodzinne wydanie audycji Magazyn Bardzo Kulturalny Jerzy Grzegorzewski, Anna Mickiewicz i Tadeusz Kantor Co ewentualnie łączy te nazwiska? Barbara Marcinik, zapraszam od 18 do 20 Autopromocja Zapraszamy do reklamy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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W związku z tym, że słucham teraz programu trzeciego, a uwielbiam pana Mana zwłaszcza w piątkowe poranki, to chciałem powiedzieć, że jestem przewoźnikiem taksówkarskim i od pewnego czasu postanowiłem wodzić ze sobą gitarę i w oczekiwaniu na klienta sobie podgrywać. Dlatego dla Pana Mana specjalnie piosenka, piosenka, sama muzyczka. Na pewno pozna. Na razie, trzymajcie się. Bardzo dziękuję. Bardzo ładnie, co prawda, jakość tego dźwięku przez telefon troszkę mogła być lepsza, no ale to jest takie połączenie. Natomiast zaciekawiłem jest sformułowanie przewoźnik taksówkarski. Czy też jakiś nowotwór językowy, czy po prostu to nie jest normalna taksówka, tylko... Osoba, która, nie wiem, skomplikowane to jest. Nie na moją głowę, która się obudziła dzisiaj o czwartej rano. Zbliża się pół do dziewiątej. No to pora na skrót informacji. Beniamin Filip. Po to mamy służby specjalne, żeby do takich rzeczy w stosunku do rządu nie dochodziło. Tak w salonie politycznym trójki poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek komentował kolejną aferę podsłuchową. Służba kontrwywiadu wojskowego odkryła urządzenie w restauracji różana na warszawskim Mokotowie. Znaleziono je tuż przed spotkaniem wicepremiera Tomasza Siemoniaka z szefową holenderskiego Monu. Przewodniczący prawicy Rzeczpospolitej uważa, że sprawa jest poważna i nie wystawia najlepszego świadectwa, jeśli chodzi o poziom zabezpieczenia prac rządu. Dopóki rozmawia dwóch panów no, w sposób mało elegancki. To jest problem jakiś tam towarzysko-polityczny i tak dalej. Natomiast jeżeli istnieje groźba podsłuchania rozmowy polskiego wicepremiera z szefem albo ministrem rządu obcego państwa, no to jest poważny, bo to jest problem racji stanu. Na sprawie przygląda się już stołeczna prokuratura, która wszczęła postępowanie sprawdzające. Tunezyjska policja zatrzymała 21 osób, które były bezpośrednio zamieszane w zamach na Muzeum Bardo w Tunisie. Te osoby, które pomogły w przygotowaniu ataku, zajmowały się transportem broni czy ukrywaniem terrorystów. 18 marca w zamachu w stolicy Tunezji zginęło 21 zagranicznych turystów, w tym trzech Polaków. Łódzkie Pogotowie wypowiada wojnę osobom wzywającym karetki bez powodu. Mogą zapłacić nawet półtora tysiąca złotych. Są już pierwsze kary. Kontroler biletów, który wezwał Pogotowie, bo został zadraśnięty w palec przez Gapowicza, dostał 500 złotych mandat, pisze Gazeta Wyborcza. Jak dodaje dziennik, karetki łódzkiego Pogotowia wyjeżdżają nawet 400 razy na dobę w porównaniu z innymi miastami. To najwięcej wyjazdów w przeliczeniu na mieszkańca, a większość wezwań jest nieuzasadniona. Na koniec jeszcze historia z Włoch, która jest dowodem na to, jak ważne mogą być Szczegóły, ale od początku funkcjonariusze gwardii finansowej zatrzymali do rutynowej kontroli samochód. W bagażniku znaleźli pudło po świątecznym cieście, ale tradycyjnym bożonarodzeniowym. To wzbudziło ich podejrzenia. Kiedy otworzyli pudełko, znaleźli w środku ćwierć miliona euro. W domu kierowcy, w skrytce za pralką, znaleziono jeszcze ponad milion euro. Okazało się, że przedsiębiorca budowlany już wcześniej usłyszał serię zarzutów dotyczących przestępstw finansowych. Perspektywa pogodowa taka sobie, bo dzień będzie pochmurny i zimny, choć chwilami wyjrzy słońce. Może padać śnieg, też ze śniegiem albo deszcz. W rejonach podgórskich i górach przelotne opady śniegu, po południu miejscami możliwe burze. O, mamy dzisiaj specjalny rodzaj miejscowości. Jednak myślałem, że nie będzie, ale są... Państwo domyślą się jaka jest tematyka Myślę bez kłopotów Kurów koło Puław Pisanki koło stoku cztery stopnie Kurowice koło Łodzi Kurki koło Olsztynka I Jajostok koło Cieszyna Nie podali stopni A nie to wszystko To wszystko będzie 7 stopni Z tego wynika chyba No to jadę dalej Zajączek koło żar. Jajkowice koło Grójca, jajaki koło Sieradza, kurcze koło Chojnic, święconka koło Strzeszowa, jajczaki koło Wielunia, zajączki bankowe oczywiście koło Kalisza, zajączki pierwsze i zajączki drugie koło Kluczborka. No i to wszystko razem 7 stopni. Mogą oczekiwać 7 stopni w tych miejscowościach. A za granicą? Też świątecznie. Jajka na Węgrzech 12. Jaj w Nepalu 13. Jaja w Peru, pewnie hacha się czyta, 16. Kurka w Iranie 17. Kurada, Papua Nowa Gwina 24. Jajome w Puerto Rico 26. To już bardzo są na twardo te jajka.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 Wielkanocy mieli wielki apetyt mm, Zające, jajka, kurki, baranki Niektórzy większy niż inni I to wszystko z czekolady I każdy myślał o czym innym Jak to z czekolady? A z hap też z czekolady? No co, to przecież z hap to dla ciebie Na szczęście w hipermarkecie Carrefour wybór jest ogromny Carrefour poleca Wszystko na Wielkanoc W roli głównej czekoladowe pisanki, zające, baranki Oraz inne słodycze wielkanocne w supercenach Oferta ważna do 4 kwietnia Carrefour pozytywnie każdego dnia Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście, wtedy, kiedy na antenie jest piosenka, to ja przeglądam korespondencję od Państwa, która pojawia się wciąż na ekranie. No i zauważyłem sporo komentarzy dotyczących tego, o czym dr Michał Nogaś mówił przy okazji prezentacji książki o Janie Hojskiej. O tym, że pani Janina przepisała kiedyś. Książkę Żeby ją mieć dla siebie Bo to była książka pożyczona I okazuje się, że to nie jest aż tak Oryginalna I niezwykła działalność Bo parę osób się zgłosiło Które dokonały Podobnego zabiegu Nawet tutaj jeden ze słuchaczy opisał Dokładnie jak książkę Nagrał na magnetofon czy została nagrana na magnetofon, a potem przez niego skrupulatnie przepisana ręcznie w całości, żeby tylko mieć ją dla siebie. No więc wszystko jest możliwe, a może raczej czas przeszły, wszystko było możliwe, bo teraz w dobie komputerów, obecnych urządzeń elektronicznych, skanerów i innych cudaków takie rzeczy chyba się coraz rzadziej zdarzają. Ale gratuluję wszystkim tym, którzy w ogóle się interesują książkami i w ogóle sięgają po nie, czy to w formie przepisanej, czy wydrukowanej, czy elektronicznej. Is cold, the rent's not paid. My shoes won't tie, and my bed's not made. I hum a tune, and I hate it so. I lay down on the kitchen floor. I pull the shade and close my eyes. Dream of a perfect alibi. Mm -hmm. Are you coming back to me? Just like a stranger I left behind Somewhere lost in the Georgia pine Never close, but always near The loudest cry I could not hear You crossed the river, you found it last On a bridge you built from a broken past And are you coming back? this. że wyjątkowo dzisiaj gra. Nie wiem, co za płyty przyniósł z domu, ale te hamondy i, i super, naprawdę super. Zawsze dobrze gra, ale dzisiaj wyjątkowo chyba tak ze względu na nadchodzące święta. Zgadza się z tego względu. A jakie płyty? Moje płyty. Tylko przebieram, przekładam raz tak, raz tak. I od razu informuję wszystkich słuchaczy, między nimi słuchacza, Żenie, że... Nie, że... O tym mówiłem wcześniej, że dzisiaj nie będzie metalu, nie będzie łomotu, nie będzie łopocopu. Taką po prostu podjąłem decyzję męską. and fame. Black basalt and hills of cinder Too thick to drink, too thin to plow You get drunker than Zdjęcia Zdjęcia których za chwilę usłyszymy, podobał się ten utwór. Ury. Urywki. Ur, Urywki z rozrywki. No, ci panowie, to oczywiście piątł i Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To może A żeby... już skopiowaliście te pomysły muzyczne, czy jeszcze? to bardzo nam się tak, Już zarejestrowane, Dobrze. bardzo nam się przydadzą. A co będzie? No do tej piosenki już skopiujemy je bezpośrednio. To jest piosenka, może ją graliśmy, ale Krzysiek zdecydował, że dzisiaj to, bo zadzwoniła Harinka i prosiła, żeby refleksyjnie, a nie mamy okay. za wielu, no to wybraliśmy to, co zagramy i w aranżu, który skopiowaliśmy z utworu, który leciał. Właśnie, bo to ładnie. Dużo lepiej się odkrywa coś, co już raz zostało odkryte. To jest wiosenka, która się roboczo nazywała O przyjaźni i niech tak będzie. Czy może od razu złóżmy życzenia wszystkim kolorowych jaj i szczodrego zająca i zagrajmy tę refleksyjną balladę. No to 3-4. staju prawd porzucona, Tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie leć, poznasz wszędzie, opuściłeś go, więc podpalił most, czy miło to przejdziesz, by znowu być z nim. Wszystko chcą oddać za nią Najpierw chronią ją, a potem ranią Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia I zrozum, że w nic już nie masz W roku krzyczy a ty znasz ten głos może wbrew sobie leć, poznasz wszędzie. Opuściłeś go, pies podpalił most. Czy miło to przejdziesz, by? Znowu wyjść z nim? W roku krzyczy ktoś, a Ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie leć, poznasz wszędzie. Wiesz, co z most, czy wimo to przejdziesz, by znowu wysnić? Czy przejdziesz, by znowu Bardzo dziękuję panom, właściwie nawet nie, które zapożyczone były, a które wasze w tym graniu, ale ładnie po prostu było. Bardzo dziękuję panom Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałkowski. Dobrego no ja. od słuchaczy również przekazuje. A państwu powiem, że to już wszystko. Jest do dziewiątej, zostało siedem minut, kończymy poranne wydanie, Zapraszam do trójki. Serdecznie Państwu dziękuję za miłe słowa i oczywiście za życzenia, które odzajemniam. No i jeśli wszystko się dobrze ułoży, to w niedzielę wielkanocną ponownie się usłyszymy.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 Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Alugastrin pentaglamid hydroksylinowo sodowy 340 mg tabletki do rozgryzania i żucia. Objawowo w kwaśności soku żołądkowego, w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, Wywołanym czynniki wzrostcze w chorobie żołądka i dwunastnicy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek podmiot odpowiedzialny: Bioprofil Polska Spółka so. Wszędzie pachnie świętami. Moją kaczką w susie i moją łopatką wieprzową z białą kiełbasą miodowej kapuście i niech wam tak piękny pachnie przez całe święta ale kaczką bardziej kiełbasą, kaczką, kiełbasą ey. kaczką, teraz świeża kaczka po 7,49 za kilogram a kiełbasa biała z szynki 4,99 za 500 gramów Lidl, co tydzień coś nowego żegnamy reklamy program